Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh Zapraszam Łukasz Witkowski. Witam w pierwszym podcaście Polski Detroit w 2011 roku. Dzisiaj z pierwszego dnia targów North American International Auto Show. Jestem z moim przyjacielem Tomkiem Obertyńskim. Tomek, jesteśmy po konferencji Chryslera. Co masz do powiedzenia na temat nowych samochodów Chryslera yep. i w ogóle co się zmieniło w Chryslerze przez ostatni rok? No, na, największa zmiana to jest, że, że, że widać trochę powiedzmy postępów e, współpracowania z Fiatem, że przynajmniej pieniądze z powrotem płyną do, do, do Chryslera i widać, że inwestują w nowych modelach. A na tych targach oraz pierwszy raz słyszałem, że 16 nowych modeli Będą przedstawiać, to znaczy wiesz, one nie są kompletnie nowe, bardziej przerobione te obudowy, chora seria, tak dalej. Podwozie zostają te tak samo Ale co jest, jest najbardziej byłem w szoku, że, że, że Chrysler nie wygrał, nie wygrał Track of the Year, bo naprawdę byłem przekonany, że wygrał. mają nowy Grand Cherokee, który jest robiony, składany w Detroit na rynek światowy. I naprawdę super w, ciąg w prasie, e, bardzo dobre, o, jak to powiedzieć, o opinie, oceny i tak dalej. Ekstra, wiesz, pod, podwozie właściwie z tego sa samochodu to są ostatki e, to jest współpracy z, me z Mercedesem. To jest M-Class podwozie i po prostu e, czytałem teraz niedawno, że oni chcą to, e, to podwozie też dać, e, to znaczy z, Lan z Lancią i z Fiatem, że Fiat też to będzie używać na podwozie, ale na naprawdę super, ten Ford, ten Explorer wygrał Truck of the Year, no to byłem, byłem trochę w szoku, ale no nie wiem, no dalej zobaczymy co się stanie, e 16 nowych modeli, no nie wiem, nie ja jestem tak bardzo przekonany do tej firmy, widać postępy, widać, że się starają, z wielkiej trójki to oni na, na, na jak to powiedzieć, po angielsku się mówi, na cienkim lodzie stoją, ale już coraz na, grub, na bardziej grubszym lodzie się y, y, zaczynają. Po... A, co powiesz, a co powiesz a propos tej przejmującej e, prezentacji multimedialnej podczas właśnie e, prezentacji Chryslera, gdzie dzieci e, pracowników e, sterling stamping, czyli tej e, wytłoczni powiedziałbym e, blachy e, Chryslera, tutaj w Stanley Heights, Michigan mówiły właśnie o nowym Chryslera, że jest super. Troszkę takie łapiące za serce i takie jakieś no, bardzo pozytywne. Czy, czy nie uważasz? No może wiesz łapiące za serce, ale czy to mnie przekona, żeby, że, że, że, że to jest e, produkt do kupienia, to nie wiem. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dzięki. This podcast is a member of the Detroit Podcasters Network. Detroit Podcasters Network. A place to find the greatest from the Motor City. Located at detroitpodcasters.net. Tomek jesteśmy już po konferencji Buicka. E, nowy e, samochód verano. Może kilka słów na ten temat? No samochód wiesz, ładny, nic, nic takiego naj, najzwyczajnego. W ogóle tutaj stoimy, no właściwie siedzimy i się tak zastanawiam, czemu tutaj w ogóle biłek jest. Um, może pamiętacie, o, w ostatnim roku rozmawialiśmy na ten temat, dlaczego w ogóle biłek został przy GM. To znaczy, tylko i wyłącznie dlatego, że w Chinach się dobrze sprzedaje. W moim zdaniu, to, to ja nie wiem, czy oni sami wiedzą, jak, oni, jak GM w Stanach ma, ma, a, ma, ma mark, mark, marketing robić tego. Wiesz, bo Obok jest Cadillac i po prostu oni pieniądze biorą od Cadillaca i tu, tutaj ładują. No, a ogólnie co oni są w stanach zrobić? Są zrobić bardziej taki sportowy samochód, to znaczy obniżyć e, e, e, ten e, Prze, przeciętną, e, prze, kup, przeciętną wieku e, kup, kupców, ja, kupców od 68 do, 40, 40, do 40? 48. 48 lat tak. Z, e, kupujących, nie kupców. No tak, no, no, przepraszam. Tak wiesz? mówimy po polsku, no. widzisz, i ty i ja. Czyli po prostu ta, ta, ten wiek przeciętnego kupującego będzie obniżony, czyli będzie ta... No starają się, okay. Tak. Okay. Tak. Ale tak ogólnie, no wiesz... To, czy, to, czy to wzbudza jakąś pasję ta, ta marka? Raczej nie. No na początku, tej, przepraszam, na początku tej konferencji mówili o tym, że sprzedaż o wiele, wiele bardzo, bardzo wzrosła w Stanach i że jest to samochód, który, którego sprzedaż wzrosła najwięcej w Stanach zjednoczonych w przeciągu ostatniego roku. No tak, ale nie wiem akurat konkretne numery, ile jest sprzedaż, ale jak zaczynasz od jednego i sprzedaż dwa, to, to to, to, to nic nie. Tu masz jest... dwukrotnie większość sprzedaż. Dokładnie. Dokładnie wtedy tym się możesz e, chwalić. No. Tomek, stoimy na stoisku Forda. E, właśnie skończyła się prezentacja e, tej marki e, no taką elektryczną, elektryzującą przyszłość nam Ford zaprezentował. No raczej tak, niestety czy niestety myślę, że, że każdy idzie w tą stronę. Eee, to znaczy, będą e, elektryczne samochody, czy to jest, czy to dobrze, czy to źle, no nie wiem, nie wiem, po prostu myślę, że, że, że ta technologia nie jest e, tak bardzo e, rozwinięta i czy to naprawdę no, będzie lepszy świat przez to, nie wiem, zobaczymy. E co możesz powiedzieć o tych produktach, które, które zostały zaprezentowane w ogóle o, o, o tej prezentacji, której byliśmy no, przed chwilą świadkami? Ogólnie mówiąc o prezentacji była bardzo fajna. Widać że, widać, że Ford jest w no, dużo lepszym miejscu i, i, i po, po, po prostu widać, że, że, że te, te filmy to są powiedzmy cykliczne te. Sinusoida? No, że na razie Ford to jest na, na, na, na topie. Na górze, na, na górze, no tak, okay. no, widać, że, że mają, powiedzmy, po angielsku się mówi momentum, że idą do przodu i to, i to bardzo szybko. A produkty były, no, no, no fajne, fajne produkty, wiesz, e, e, ładny jest ten Truck of the Year, który wygrali e, Explorer, ale wy, wygrali to dzisiaj rano, ale nic nie mówili na tym, na, na nie wspominali. To znaczy, że oni są pewni sami siebie, wiesz, że, są, że mają takie dobre produkty. Um, no co wspominali na prezentacji? Po, po, mówili, wiesz, że, że, bardziej, że się coraz bardziej ta firma rozwija. E, no ale to chyba każda firma tak mówi no, o sobie. No tak, tak. ale powiedzieli, wiesz, że, że, że 4 tysiące tych e, będą zatrudniać nowych e, e, Pracowniku. pracowników i 750 nowych pracowników tutaj w headquarters. A, czyli tak zwanych białych kołnierzyków tak, jako ciekawostka każdy, każdy, w Detroit na przykład, każdy jeden, który jest zatrudniony przez Forda, to 7 e, dodatkowych e, prac, jak to się mówi, że 7 dodatkowych pracy jest zrobione w stanie Okej, okay, czyli za każdego pracownika który jest zatrudniony tutaj siedem stanowisk jest stworzonych w stanie dokładnie Wow. To jest duży, duży, duży benefit, to znaczy duży e, korzyść, korzyść, tak. korzyść dla, dla, dla Stanów. A, no co jeszcze e, powiedzieć? O, wspominali wiesz o Azji, że, muszą, że będą 4 bilionów, to znaczy dla polskich słuchaczy 3 4 miliardy. miliardy dolarów inwestować w Chinach, budują nowe, nowe te fabryki tam. I w Tajlandii I w chyba. I w Tajlandii, dokładnie. A, no to dobrze, a Ford... To jest powiedzmy, late to the party, że, że opóźnieni są do Chin, że oni się teraz starają, żeby tam wybić. Żywko mówiąc po polsku, obudzili się z ręką w nocniku. Tak, dokładnie. No i teraz muszą dogonić na przykład GM, który naprawdę się postępuje z biłyk i te inne firmy. A właśnie dlatego, nie wiem czy słuchacze wiedzą, ale Mazda na kiedyś, kiedyś należała do, do Forda i dlatego e, musieli się zinwestować Mazdy. Rozejść? O, o, o pozbyć? Pozbyć Mazdy, bo Chiny nie chcieli ich wpuścić do, do, do tego, na, na, na rynek. I dlatego wiesz, o, o, o, roz, roz tego. Rozeszli się. Rozeszli się, dokładnie. A, Czyli... no... Czyli generalnie prezentacja bardzo fajna, Bill Ford zdrowy, zadowolony, zdrowy, e, bogatszy za logo... niż w poprzednim roku. No jak, jak pomyślisz, że powiedzmy rok temu to ich e, cena jednego akcji, akcji była 5 dolarów może, a teraz jest ile? 18-25 tak. chyba było. A na dwa lata temu to było około dolara za jedną akcję. To naprawdę się gość, co zbogacił. A to wszystko przez Alan Malali, który jest... Wielką gwiazdą. Wielką gwiazdą. Nie tylko tego, ale jest wielką gwiazdą całego biznesu amerykańskiego. Coś jeszcze do dodania a Forda? O, kilka rzeczy. No, pokazali ten nowy simax, który będą sprowadzać. O, bardzo fajna jest ta klapa, która się zamyka, tak. że musisz tylko mieć klucz przy sobie i nogą po prostu jest jakiś tam skaner pod spodu, że otwiera, jak masz, jak nie możesz re, re, re... Re, re, ręce, jak masz zajęte, zajęte i nogą wystarczy pod e, tylnym zderzakiem przelecieć, żeby, skaner, żeby sensor się aktywował i klapa, żeby się otwa, otworzyła. Tak, to było fajne i naprawdę, wiesz, Alan Mollally, co Alan, Alan Molali wprowadził do Forda, to jest tak zwany one Ford, jedyny, jeden Ford. I co oni się starają, żeby wszystkie rynki mieli nie, mniej więcej te same samochody że na przykład tutaj Focus, który jest składany, będzie ten, ten sam, tak sam e, taki sam model jak w Europie. I oni powiedzieli, że chcą 2 milion egzemplarzy Ford, Ford, Ford, Ford Focusa sprzedawać na cały świat. To jest, to jest naprawdę, by było coś, jakby to mogli tak, tak zrobić. Um, I na pewno ta wiadomość też, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, będzie dobra dla Polaków, którzy zabierają samochody swoje z Ameryki no, do Stanów, nie dokładnie. będą się musieli martwić o to, czy kupią części, czy no, nie w Polsce. No dokładnie, no wiemy, że tutaj są tańsze samochody. Um, co jeszcze, no tak na, na, żeby to zakończyć, Też Ford dalej ma, ma swoją pracę przed sobą. Do tej pory mają 20 bilionów dolarów długów. Ford, e, jak słuchacze może wiedzą, nie, nie wzięli tych e, pomocy od, od, od, rządu, o, tak. od rządu i właściwie z, z roś, z, um, um, polepszyli się wiesz, o, opinią publiczną, że lepiej wyglądają, ale naprawdę jeszcze mają dużo pracy przed sobą, żeby się wydostać z tego. To znaczy, że dobrze się czujemy, ale jeszcze wiemy, że, że, że coś tam się dzieje. Wiesz, e, w książkach, no nie, że że nie jest to do, do końca tak jak było, ale ja myślę tak jeszcze na sam koniec od siebie, myślę, że rzeczywiście ta prezentacja z tego roku była bardzo optymistyczna i widać, że, że Ford e, jeśli można tak powiedzieć wychodzi na prostą i na pewno e, na pewno jest lepiej niż w tamtym roku na pewno Tomek e, już po konferencji Volkswagena a... W czasie pierwszej tej prezentacji Volkswagena jeden z prowadzących wspomniał o tym, że prezydent Obama poprosił dzisiaj, żeby o godzinie 11 minutą ciszy, chwilą ciszy uczcić czy, czy, czy wyrazić swój, swój szacunek dla tego, co się stało w są w Arizonie. No i rzeczywiście wszyscy tutaj na stanowisku Volkswagena, goście, prowadzący Rzeczywiście tak zrobili, no ale nie o tym chcemy mówić, powiedz mi jak Ci się podobała ta prezentacja Volkswagena? Volkswagen zawsze był znany z tego, że to było bardzo ładnie graficznie, wizualnie zrobione, bardzo ładna oprawa. W tym roku, jak uważasz, jak to, było, jak to wyglądało? No trochę sucho, nie? Ja się tutaj produkuję, mówię nie wiadomo co, Ty mówisz tylko trochę sucho. No ale rzeczywiście tak było, więc od razu może przejdźmy do samochodów, nowy pasat na amerykański rynek. Co myślisz na ten temat? No, nie wiem. Co ja myślę na ten temat? Ci, co kupują te samochody w Stanach, to oni są nastawieni po prostu, że chcą kupić e, zaprojektowany samochód, który niemiecki, który był zaprojektowany w Niemczech. No nie, po prostu chcą kupić powiedzmy, jak się mówi w angielsku, German Engineering Aha. i German Car. No a teraz ten samochód jest totalnie tylko zrobiony na amerykański rynek Specy, Specyficzny ten, ten, Wszystkie dane są na amerykański rynek To jest dużo większy samochód Niż w Europie Nie wiem czy, to, czy będzie tak samo dynamiczny wiesz, Wjazdy i tak dalej I nie, no, Co powiedzieli na początku Na początku tej prezentacji Powiedzieli, że oni chcą Dojść do 800 egzemplarzy sprzedanych samochodów za ile? Za 7 lat w stanu. 800 egzemplarzy? 800 tysięcy? Tak, 800 tysięcy, przepraszam. Ta. Oni chcą powie, powiedz, e, po, powiedzmy e, więcej samochodów sprzedawać. no Co to znaczy dla kierowcy? Czy to dobrze, czy to źle? W moim zdaniu to źle. Samochód będzie bardziej... E, mniej dynamiczny, nie będzie to Volkswagen, moim zdaniem, będzie produkowany samochód dla masy ludzi. Rozumiem. E, czy podano podczas konferencji ilość e, tzw. Tak cup holders, czyli e, tych, tych trzymadełek na kubki? E, Amerykanie są znani z tego, że w swoich samochodach mają po 10, po 12? Nie, nie było podane, ale na pewno, na pewno są. Na pewno jest ich dużo. Bo... Bez tego to się nie sprzeda samochodów w Stanach. Musimy pójść tam zobaczyć ten samochód, policzyć te cup holders. E, Volkswagen nic oprócz tego nie pokazał. Nic. Właśnie dziwne, był, prawda? Dziwne, dziwne. Właśnie byłem trochę szokowany, bo naprawdę ładna wystawa. E, no, prezentacja miała. Dla mnie Czekałam na tą prezentację, no trochę jestem Zawiedziony Polski Detroit. O Polakach. Dla Polaków W polsku. Odwiedź wwwpolskiedetroit.com. Tomek jesteśmy po prezentacji Mercedesa i po prezentacji BMW. E, w sumie Mercedes EFSA pokazał nowy napęd, tak? Co e, cokolwiek jeszcze ciekawego? Nic takiego czy, czy, ciekawego nie było. Po prostu no, e, no F-Cell to znaczy, że to jest e, napęd na hydrogen. Po polsku, hydrogen. hydrogen. Chyba też się jakoś to inaczej nazywa. No i chwalą, że to będzie, wiesz, to będzie, e, no to jest to, to jest, to jest po prostu w mojej opinii, to jest przyszłość, e, przyszłość motoryzacji na cały świat. Jak, e, jak to się wykona, jak się, to jak to się da. E, zrobić i wyprojektować. Um, a tak dalej, to nic specjalnego tam nie widziałam. O, była ta. No właśnie, chcę o tym powiedzieć. Bardzo fajna piosenka jednej z gwiazd muzyki tutaj w Stanach, Colby Kyled. A nie wiem dokładnie jak nazwisko się jej wymawia no Ale naprawdę bardzo znana Piosenkarka i fajny kawałek I na żywo śpiewała Ale w nawiązaniu do tego też byliśmy Przed chwilą właśnie na konferencji BMW No i tam Natalie Coughlin Najbardziej utytułowana Zawodniczka, kobieta Na olimpiadzie w, Amerykańska zawodniczka Na olimpiadzie w Pekinie Pływaczka Pytała czy dostanie tego najnowszego ten Najnowszy model BMW, no niestety jeszcze nie nie. No ale BMW pokazało kilka naprawdę fajnych samochodów. Może, może kilka słów na ten temat. No dlaczego ta pływaczka była? bo wygrała ile? Sześć medali. 6 medali. I była tak. e, premiera e, szóstki, tylko że kabriolet. Mhm. No, fajny samochód, bardzo ładny. Następna premiera była czego o M e, jedynki. Aha. Bardzo, bardzo, bardzo fajny też, bardzo fajny samochód, bardzo e, o, o, oczekiwany. E, przez ludzi i przez prasę. Fajnie wygląda, zobaczymy co, jak będzie z sprzedażem. Następne co było? Jeszcze nowe X3 i co? To wszystko chyba od nich od, od, od Premiery. I, I piątka, nowy X5 też była pokazana. Ty jesteś znany tutaj wśród co niektórych ludzi w Detroit, że jesteś wielkim fanem BMW no, muszę, e, prywatnie, jak, jak, jak, jak Ci się podobało to wszystko i, i czy, czy, czy którykolwiek z tych samochodów, który został pokazany, widziałbyś w swoim garażu no, ten który chciałbym widzieć to jest jedynka, ten M Coupe M Coupe jedynka bardzo fajny samochód, nie wiem czy się zmieszczy do tego, bo jest ten, e, e, dość wysoki, ale, ale po prostu stylistyka jest bardziej konserwatywna Widać, że, że, ten, że, że się starają bardziej konserwatywne linie prowadzić przy karoserii. No i wie, żeby nikogo nie urazić, bo powiedzmy przez ostatnie 10 lat stylistyka była prowadzona przez Chris Bangle i on odszedł już chyba dwa lata temu i widać, że po angielsku można powiedzieć debanglization of the style. No niestety. A co, jak stosunkujesz się do tego, że każdy jeden producent pokazujący do tej pory swoje samochody tutaj w Detroit mówił o tym, że rzeczywiście 2010 był super rokiem dla nich, no i że będą nowych ludzi zatrudniać. Nikt nie wspomina o tym, jak dużo było zwolnionych w poprzednich latach. No dokładnie, wiesz, że ile no na przykład w tym stanie to ponad powiedzmy 50, 60, 60 tysięcy ludzi stracili pracy, to wiesz, nawet jak tam po tysiąc dodadzą, ale się chwalą tym, że, że dodają. No, wiesz, bardzo łatwo to jest powiedzieć teraz, że, że, że to się rozwija, jak tylko rok temu był same dno. To tylko, tylko, tylko, jest, tylko możemy iść do góry no właśnie, no ale miło słyszeć, że rzeczywiście cały czas dodają pracowników, no i że wszyscy tak bardzo pozytywnie patrzą w przyszłość nie, no w ogóle, w ogóle ogólnie mówić o, o tych targach, to jest bardziej pozytywny klimat Najba, naj, najbardziej pozytywny wyszło od, od parę ładnych lat Tomek, skończyła się właśnie prezentacja Audi dwa nowe modele a jak Ci się podobały? OK. Czyli nic specjalnego? Zaskoczyło no. Cię to, że nic nowego tak naprawdę nie pokazało? No, czy, pokazali czy, czy to co? coś było? Po, po, pokazali nowy A6 i nowy A6 Hybrid. Ehm, no, Pokazuje, po, chcą pokazać, że się starają się, weź, wepchać na ten, na, na ten rynek. Tak ogólnie czy coś mnie zaskoczyło? M nie, nie specjalnie. Czyli nie jesteś wielkim zwolennikiem tej marki i tak bez nie, jakiegoś... Nie, nie, nie. nie. Słuchaj, podoba, podoba mi się ta marka. Podoba mi się na przykład ta seria RS, która jest naprawdę bardzo fajny, sportowy y, s, y, s, s, s, samochód. A, ale nie, wy, sam jak sam powiedziałeś wcześniej, mam wiek, większe pociągnięcie do, do BMW. To jest, to jest naprawdę... Wyż... Mój Twój, samochód. Twój samochód. Mój samochód, no nie? A nie, fajne, bardzo dobre samochody są Audi. Może nie wzbudzają taką pasję w ludziach, tak jak powiedzmy BMW, czy nawet można powiedzieć Honda, nie wiem. A jesteśmy teraz na stoisku Toyoty, tuż przed konferencją prasową, tak jak powiedziałem, Toyoty. Coś będzie, a propos Priusa, co myślisz, co to będzie? No wiesz, nowy Prius będzie, chyba nie. Nie wiem, ty ty może bardziej, bardziej śledzić Toyota niż ja. To... No to za, za parę już minut się przekonamy zaraz. Wrócimy, będziemy o tym rozmawiać. polishdetroit.com Polishdetroit.com Ok. E, siedzimy nadal na stoisku Toyoty. A o kilku premierach. Toyota mówiła, że będzie sadziła nowe drzewo nowej rodziny Priusów i rzeczywiście widzieliśmy kilka premier. Jakie są Twoje odczucia? Co o tym wszystkim myślisz? O, Co ja o tym myślę? No po prostu myślę, że jest Toyota jest eco sensitive. No chyba zawsze była. Nie, nie wiem czy to zawsze była. A, nie wiem no wiesz, przeszedłem przeszedł, przeszedł tutaj obejrzeć samochody a, i żeby zobaczyć te samochody z normalnym napędem po prostu wiesz silnik i benzyna i, benzyna. I nie zobaczyłeś tego i nie zobaczyłem więc jestem okay. trochę uburzony że, że, że, że, że Toyota no nie wiem no, także opu, opuszcza te swoje normalne samochody powiedzmy tak i wiesz no Muszę powiedzieć, że nie jestem fanem hybrydowych. Ładne te samochody. Były ile przedstawili. Przedstawili jeden normalny Prius. No, trzecią generację, tak? trzecią generację. trochę odświeżony. Prius C, Prius V. C i V, tak. V na versatility. To znaczy, że on jest większy od tego normalnego Priusa. I ten C, który jest koncept, ale będą go powiedzieli, żeby składać za, za rok. No nie? Trochę mniejszy. Dalej, wiesz, nie jestem pewien, czy to jest, czy to jest... E... Przepraszam, chyba było C i V i trzecia generacja i oprócz tego był jeszcze koncept. Trzecia generacja była plugin, było C v, tak. O, tak, tak. Okay, dobrze. Czyli nie za bardzo jesteś zadowolony z tego, co to no, pokazała. to znaczy, no znaczy, wiesz, ładne te, te, te, te, te, te, samochody, te Priusy. Uh, no wiesz, nie chcę... Ale nic innowacyjnego, nic takiego nowego, nic takiego, co można by było powiedzieć wow, rzeczywiście to jest coś nowego, coś co Toyota naprawdę się postarała. Czyli po prostu tylko kontynuacja tego co wcześniej pokazywali. No wiadomo, że to plugin, to to, że można sobie go do prądu podłączyć, że półtorej godziny na 220 3 godziny na 120 V. Tak, Jak ktoś blisko jeździ do pracy. To jest, ile powiedzieli, że 13 mil można przejechać bez, bez włączenia silniku. chyba no samych bateriach. To ile to jest? 25 kilometrów, kilometrów może? No nie, nie, nie nie tak dużo, nie tak daleko. Nie można no ale jak masz 25 km tylko do pracy, chociaż z drugiej no strony, może. no to ten samochód, no wiadomo, że to jest na japoński, amerykański rynek, no nie sądzę, żeby tak w Europie bardzo szybko go sprzedawali, żebyśmy go mogli w Polsce na przykład zobaczyć, czy, czy, czy, czy klienci w Polsce. Jedną ciekawostkę, tak, które powiedzieli, że oni pierw będą wprowadzać te, te nowe projusy na wybrzeżach Stanów Zjednoczonych i dopiero później się rozejdą po, po resztę Stanów. Myślisz, że na wybrzeżu Lake Michigan też będzie wprowadzony? Nie, raczej nie, no. Wiesz, tam są te duże miasta i po prostu o to, o to ich chodzi, żeby wiesz, żeby, właśnie, żeby ludzie nie musieli daleko jeździć innym, bo po, po co taki samochód wiesz? Czyli a propos nowych, fajnych samochodów, to tylko będzie wyskazanie na amerykańskie, na oglądanie ich tutaj na detroitskich ulicach, Toyota nowej na pewno szybko nie zobaczymy w Detroit. No chyba nie. Tak, w, tak na zakończenie to można powiedzieć, wiesz, dla mnie osobiście to jest firma bez pasji. Okej, okay, no to kończmy już powoli w takim razie. No dobrze, żartuję, powiedz dlaczego tak jest. Nie, nie. No to znaczy wiesz, nie, tak, jak, tak jak wracając może do BMW czy, to, czy, czy, czy cokolwiek, to nie, nie, nie wzbudza wiesz, żadnej emocji w ich te, te samochody. Ale w moim to są, zdaniem, Tomek, tutaj... ale to są samochody dla, dla ludzi, którzy. Tak, to są to samochody dla zwykłych ludzi. Zwyk... Czyli po prostu klucz przekręcić, żeby je Tak, a dlatego. nie dla maniaków. I dlatego tak sprzedają dobrze, no. No właśnie, to jest całkiem inny klient. Całkiem inny klient, masz, masz rację. No ale, dobra, dobra, zostawmy już na to. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki. www.polskiedetroit.com No jesteśmy kilka minut po prezentacji Hondy na North American International Auto Show 2011. A Honda Civic Concept to była to był chyba naczelny punkt e, tej prezentacji. E, czy chcesz powiedzieć coś na ten temat? Nie, może ty coś powiesz, Łukasz. No powiem ci, że to nie wiem, no Honda i Toyota troszeczkę mnie w tym roku zaskoczyły, bo tak naprawdę nic nie pokazały. No to że koncept, no słuchaj, każdy pokazuje te jakieś koncepty, każdy pokazuje jakieś takie wiesz, eksperymentalne samochody. No wiadomo, że to w wykonaniu Hondy, no to już było takie bardziej zaawansowane i może rzeczywiście ten samochód będzie wprowadzony do produkcji. No ale to nie było chyba nic takiego czego, czego można by się było spodziewać po Hondzie, nie uważasz? Moja ja wiem. To co pokazali to znaczy, że może iść od razu do produkcji i to w bliższym czasie Myślisz? Myślę, że y, jedyna rzecz, co mi, co, co, co mi się spodobało to jest, że od razu można kupić e, od nich e, z fabryki powiedzmy że bez żadnej przeróbki samochód, który będzie na, na gazie na tak, będzie miał napęd naturalny, gaz tak, gazowy, tak. tak, z instalacją gazową. Z, z instalacją gazową i to, weż, nie, nie musisz po prostu przerabiać to i butle wsadzać do bagażnika, tylko od razu będzie z tym. No i to jest weż, ciekawe podejście do, do rozwiązania tego e, e, problemu, Czy... Czyli będzie ten samochód bardzo popularny w Polsce. Może tak, i tutaj powinien też być, bo dużo mamy po, po, po prostu, jak to powiedzieć. On... Myślę, że dużo samochodów w Stanach na gazie jeździ? Nie, nie, nie, nie to, że dużo jeździ, tylko, że dużo gazu mamy, Aha. powiedzmy, więcej aniżeli e, ropy, no nie? to bardziej by było... No, ale tak, tak, tak, tak naprawdę, czy, czy, czy e, to nie jest takie bardzo popularne, jak na przykład w Europie, w Polsce, nie? E, nie, nie jest, w ogóle nie jest. No właśnie, w Polsce cały czas jest pełno tych takich stacji gazowych, gdzie się jeździ, nabija się ten gaz rzeczywiście są nawet tacy domorośli, specjaliści, którzy montują ten gaz w samochodach, a tutaj w Stanach, no to rzadko kiedyś coś takiego się spotyka. Nie ma infra in infrastruktury. Dokładnie. A, czyli co jeszcze a propos Hondy? Nic specjalnego. Nic specjalnego. Ale... A... Ale... Nic. Nic. <laughs>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 w produkcji normalnej, fabrycznej będzie. Jak podobał Ci się koncept, czyli Hyundai, Hyundai, Curb? No, wiesz, fajny koncept, ale bardziej mi się podobał ten, ten aktualny samochód, który będą produkować, który się nazywa Raptor. Bardzo fajnie jest zrobiony. Widać, że, że firma z pasją. Jak powiedziałeś Velociraptor? Raptor, nie? Tak było? Veloster? O, oh, <laughs> Veloster. Veloster, tak. Mówmy o samochodach, a nie o dinozaurach. To <laughs> <laughs> panie, jak... jak, jak... Veloster? Veloster? Veloster, tak, nie Veloster, after, przepraszam. <laughs> I mówisz, że to firma z pasją. No firma z pasją, po prostu wiesz, widać, że e, stylistyka jest, e, ma trochę pasji. Samochód ma... No nie to, że tylko, wiesz, nie to, że tylko transportacja, nie to, że tylko cztery, cztery opony i, i, i, i wiesz, karoseria, tylko coś... Coś, coś, coś, czuć. coś czuć. Różne tam były wersje, jeśli chodzi o, o, o grafikę, o, o to, że będzie można jakoś taką spersonalizowaną, mieć spersonalizowany lakier. Dużo takich elektronicznych też bajerów. Blue Link który Blue Link, tak. w tamtym tygodniu był zaprezentowany w Las Vegas na targach elektroniki. A czy nie uważasz, że te wszystkie przeszkadzajki elektroniczne, no to tak jak mówię, są przeszkadzajkami, czy to rzeczywiście będzie pomagało ludziom w czymkolwiek? Jak, jak, jak myślisz? No jak myślę, po prostu, wiesz, teraz to rozwiązanie, które my teraz mamy, to jest po prostu tylko telefon. A tak, to przynajmniej to jest wbudowane do, do, do samochodu. Czy chcemy, czy nie chcemy, to po prostu będzie... E, coraz częściej się jest, pojawiało. Coraz częściej. No i po prostu jestem po prostu trzeba to jak najbezpieczniej zrobić, po prostu jak to jest już zamontowane, wmontowane i zaprojektowane w samochodzie Myślę, że będzie to powiedzmy bardziej bezpieczniej, bo be bezpiecznie. po, po, po prostu to wszystko było na voice recognition tam, no nie? Ja nie wiem, po prostu nie ma innego wyjścia, muszą, to ada muszą, muszą się adaptować, bo tak, tak, każdy, idzie, tak. każdy to tak pak pakuje do, do, do, do samochodów mi się bardzo nie podoba to, m.in. właśnie pokazywali teraz na Hyundai'u, że e, twoi wszyscy przyjaciele mogą wiedzieć, gdzie jesteś, kiedy jedziesz samochodem. No wiadomo, że to będziesz na pewno mógł sobie definiować, czy komu chcesz pokazać, gdzie jesteś, komu nie. E, no ale z drugiej strony moim zdaniem to też jest taka totalna utrata prywatności, no bo a, jeśli coś takiego masz już w samochodzie, chcesz używać, no pokazujesz tym znajomym, a no nie wiem, jak, jak, jak Ty uważasz na ten temat, że, że, że taki jakiś właśnie social networking i, i tego typu rzeczy w samochodach? Słuchaj, jak to można wyłączyć, to czemu, czemu nie? Ale po prostu cały trend jest tak, że, że nie, za niedługo, moim zdaniem, rząd będzie e, wymagał, że jest taki black box po prostu. Że wszystką informację, gdzie, Czarna jest, skrzynka, tak zwana, tak, tak. gdzie byłeś, jak byłeś, jak, na przykład jak będzie wykład, e, e, wypadek, przepraszam, to będzie wszystkie dane. Z jaka prędkość, czy hamowałeś, czy dokładnie. miałeś włączony migacz. I to też będzie. Czy chcemy, czy nie chcemy. Nie Myślisz, wiem. że będzie coś takiego wprowadzone odgórnie, tak jak mówisz, przez rząd? Czy... Ja myślę, że tak. I Czyli... że w Ameryce to się rzeczywiście pojawi, że ludzie się będą na to zgadzać? No ale właśnie, to, to, to jest wielkie pytanie. Bo Amerykanie tego takich rzeczy to nie lubię. Nie cierpią, ja nie wiem. Cierpią. No właśnie. No ale generalnie, pokaz Hyundai'a, jak? jak... Wiesz, bardzo fajny, bardzo ładnie zrobiony, te e, cały ten wstęp tego samochodu ładnie za zaprojektowany. W ogóle podobało mi się, trochę wiesz, z energii było czuć coś. A samochód też ten Velociraptor, Veloster, Veloster? też e, bardzo mi się podobał, bo e, stylistycznie e, w środku, z zewnątrz i tak dalej. O pierwszy raz e, słyszę, że, że, że był zaprojektowany dla Generation Y. To jest dla ludzi, które byli, którzy byli urodzeni po chyba 80, 1980 roku. To no już chyba nie dla nas. No nie dla nas, niestety. Starzyjemy się, panie Tomek. No, niestety. PolishDetroit.com. PolishDetroit.com. No dobrze, Tomek, myślę, że na dzisiaj wystarczy pierwszy dzień targów North American International Auto Show. 2011. Dużo fajnych samochodów, kilka zaskoczeń na niekorzyść moim zdaniem. Generalnie a propos całych targów, co mógłbyś powiedzieć? Czy, czy, czy rzeczywiście wszystko było tak jak się spodziewałeś? Czy, czy raczej byłeś miło zaskoczony, czy raczej negatywnie? Twoje Nie. odczucia? Nie, bardziej pozytywnie widać i czuć, że coś się dzieje, że, że, że dalej się ten, ten przemysł, powiedzmy, odżył przez, ten, przez, przez te ostatnie parę lat i widać, że, że, że, że, że są postępy i widać, że ludzie zaczęli kupować samochody, bo pieniądze z powrotem są w tych targach. Tomek, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się że przyjść na targi, że spędziłeś trochę czasu ze mną, że mogłem liczyć na Twoje... Twoje umiejętności, Twoją wiedzę, Twoje doświadczenia a propos samochodu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. E, no i dla wszystkich tych, którym, którzy mogą mieć jakieś ale a propos e, Tomka, języka, język polski jest drugim językiem Tomka. E, Tomek urodził się w Ameryce, jego pierwszym językiem jest angielski, także ktokolwiek ze słuchaczy będzie miał jakieś ale do e, Tomka słownictwa, czy do tego, że od czasu do czasu są jakieś tam e, e, niedoskonałości językowe. Proszę nie zostawiać żadnych komentarzy, proszę nie być niemiłym. Tomek naprawdę świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o język, język polski. Dziękuję. Dzięki wielkie.